Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc, tylko Ty możesz objawiać nam Słowo. Ty nam je pokazujesz, dajesz zrozumienie, dajesz światło. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, oświecaj nas, umacnij nas. Objawiaj nam wolę Bożą, myśl zbawczą, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Przyjdź, Duchu Święty, do nas. Przyjdź i nas poprowadź poznawaniu Słowa Bożego, abyśmy do tego Słowa dostosowali nasze życie. Niech to Słowo dzięki Twojemu działaniu w naszych duszach będzie żywe. Niech to Słowo będzie naszym pokarmem, światłem na ścieżkach naszego życia. Maryjo, Ciebie też zapraszamy. Prowadź nas przez karty Pisma Świętego. Aniołowie, stróżowie, módlcie się za nami, wszyscy święci, święte Boże. Módlcie się za nami, abyśmy szli do Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Zaczynamy w 16 rozdziale Księgi Wyjścia. Ten fragment przedstawia nam Izraelitów, naród kroczący po pustyni, który przeszedł już przez morze, które cudownie się otworzyło, przeszli przez morze, Wychodząc z Egiptu, zaśpiewali wielką pieśń chwały i wdzięczności, ciesząc się, że Bóg ich odsalił, wyprowadzając z Egiptu na pustynię w kierunku Ziemi Obiecanej, ale już krocząc po tej pustyni, zaraz zaczynają się trudności, bo zaczynają narzekać, szemrać, Buntować się, Panie Boże, Ty się pomyliłeś, w Egipcie było nam lepiej, mieliśmy to, to i tamto, tutaj jest trud, słońce świeci, pustynia, nie chce nam się iść. Zaczęła się szara, zwykła codzienność i dlatego też zaczęli szemrać. W 16 rozdziale ten werset drugi pokazuje nam, i zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów Przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi Widzisz? I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Zaczyna się zwątpienie, powątpiewanie I nawet mówią Izraelici, obyśmy pomarli, werset trzeci, z ręki Pana w ziemi egipskiej, bo mieliśmy tam chleb do sytości, wyprowadziliście nas na tą pustynię bez sensu, abyśmy tu głodem pomarli i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się narzekanie, szemranie, powątpiewanie, widzisz, Skupili się na sobie i wspominają swoją przeszłość, jak to im kiedyś było dobrze. Tracą z oczu Boga, który jest ich pasterzem. Tracą z oczu Boga, który ich prowadzi. Dlatego zaczynają narzekać, i wtedy Bóg wkracza do akcji, przychodzi do nich. Bóg, bo kocha te dzieci, kocha ciebie, kocha każdego z nas, przychodzi w swoim miłosierdziu, aby ich umocnić, aby pokazać im znaki Bożej miłości i plan Bożego prowadzenia. I w odpowiedzi właśnie na to daje im manne, Mannę. I oni otrzymują pokarm, pokarm z nieba. Otwieramy ten sam rozdział 16 Księgi Wyjścia, werset, werset 19, Mojżesz mówi wtedy tak, powiedział do nich, niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. O Takie polecenie przekazuje Mojżesz od Boga w odniesieniu do tej manny, która codziennie spadała. Wyobrażamy sobie to tak, że zaczyna się nowy dzień, wychodzą, wychodzą ze swoich namiotów, tak to było? Patrzą, leży manna, dar Boga, dar łaski Bożej. Otrzymują go, spożywali go, ale Mojżesz mówi wtedy, nikt nie ma pozostawiać nic do następnego dnia. Macie spożyć tą mannę tu i teraz, tego ranka. To jest łaska od Pana, to jest wasz pokarm, to jest dar, który daje wam Bóg. I tak, widzisz, zaczęli się uczyć porannej modlitwy osobistej. Zaczęli przyzwyczajać się, że co rano wychodzą z namiotu i szukają manny nowej, świeżej. Nie pozostawiają tej manny na następny dzień, bo ona się psuła. Bóg przez to chciał ich przyzwyczaić, że gdy obudzą się Twoje oczy, Otworzysz oczy, zaczniesz nowy dzień i szukaj manny, którą ja ci daję, świeżej, nowej i podziękujesz za nią. I to będzie nowa manna. Nie pozostawisz na następny dzień, nie będziesz gromadzić. I tak właśnie uczyli się modlitwy, tak przyzwyczajali się do tego, że zaczynają nowy dzień, a Bóg daje im nową, świeżą łaskę. Przyzwyczajali się do tego, że nie mogą jej zmagazynować w garkach, w lodówkach na następny dzień, tylko że codziennie Bóg daje im nowy dar, nowy, świeży dar. I tak wychodzili z tych namiotów, patrzyli w niebo, dziękowali, modlili się i spożywali mannę nową. Każdy zbierał według swojej potrzeby, mówi werset 18. Tak zbierali każdego ranka, mówi werset 21. 21. Zbierali to każdego rana każdy według swych potrzeb. 16:21. Widzisz? Czyli Bóg ich uczył, że każdego dnia ja Cię kocham cały czas. Każdego dnia kierujesz się ku mnie i otrzymujesz ode mnie nową łaskę. Nową łaskę. Nowy dzień, nowa świeża łaska, nowa obecność Boża i nowy dar Pana. Tak się przyzwyczajali do codziennej modlitwy i dziękowali za ten dar Boży. Dziękowali Bogu za Jego opiekę. I Ty, gdy zaczynasz nowy dzień, jesteś w podobnej sytuacji. Nie możesz swojej modlitwy zmagazynować w lodówce czy w garku, sobie zatrzymam, nazbieram w szafie, nazbieram, czytam gdzieś w jakiejś walizce i starczy mi na miesiąc. Jak niektórzy mówią, naładuję sobie akumulator taki duchowy na rekolekcje, a gdzieś tam starczy mi na pół roku. nie. Widzisz, to jest to. Bóg chciał ich nauczyć, że Ty codziennie otwierasz rano oczy i rozmawiasz z Panem. Że Ty codziennie rano wstajesz i nową otrzymujesz mannę. Czyli zwracasz się, dziękuję Ci Boże, wielbię cię Boże, kocham cię, mów do mnie w Słowie, a Pan przychodzi z nową, świeżą łaską. Tak. I tak Bóg stopniowo ich tego uczył, aż oni zaczynali splatać swoje życie z Bogiem. Splatać co rano, splatać od samego rana, otwierając serce na modlitwę. Dziękując Bogu za Jego opiekę, za Jego prowadzenie i nawyk modlitwy Codziennej Zwyczaj Modlitwy codziennej Zaczął się w, w nich Kształtować Przez każdy razowy Poranek Poranek kolejny Kolejny dzień, kolejny dzień Kolejny dzień i nowy dzień I przez to się zaczęli Przyzwyczajać Zaczął być w ich Życiu zwyczaj Zwyczaj, nawyk Każdego dnia, każdego dnia Pan mi daje nową łaskę i w to musisz uwierzyć, nową łaskę Jego miłości. Amen. Tak też Pan wychowywał ich, aby Go wielbili, błogosławili, aby mieli zażyłość z Bogiem, który obsypuje łaskami. Więc każdy Twój dzień to czas, w którym w modlitwie osobistej, która może być w różnych formach, Ty otwierasz swoje serce, a Bóg chce Ci dać nową mannę, świeżą, inną. To jest inna łaska, ale to jest łaska Pana na ten dzień. I Izraelici tak Przyzwyczajali się, by przyjmować pokarm z nieba od Boga. Stopniowo, z czasem, kształtowała się już w Starym Testamencie modlitwa jako praktyka wpisana w codzienność życia każdego dnia. I na przykład otwieramy księgę proroka Daniela, kto ma, kto ma Stary Testament. W szóstym rozdziale widzimy proroka Daniela, który uprowadzony z Judy jest w niewoli, ale zachowuje wierność tradycji, wiary swoich ojców, i prorok Daniel. Trwa w takiej systematycznej modlitwie wpisanej w plan swojego dnia. Księga Daniela, rozdział szósty, werset 11 najpierw. Pokazuje nam to słowo, jak w swoim domu, w mieszkaniu, prorok Daniel modli się do Boga. Słowo Boże mówi, trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Mimo zakazu króla pogańskiego, on z modlitwy nie rezygnuje, nie poddaje się. To słowo, które mówi tak samo jak to czynił przedtem, pokazuje nam, że to był zwyczaj. To była jego praktyka. Modlitwy wpisana w plan dnia. A słowo mówi trzy razy dziennie. Tak. Księga proroka Daniela, rozdział szósty. Dalej w tym samym rozdziale werset 14 pokazuje nam, że prorok Daniel trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Czyli miał jakieś modlitwy. Miał jakiś, miał jakiś zestaw modlitw dziś byśmy powiedzieli jakiś zestaw pacierzy dziś byśmy powiedzieli fragmenty Pisma Świętego swoje modlitwy jakieś na kartkach zestaw swoich modlitw mówi słowo trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy w liczbie mnogiej czyli miał, miał jakiś zwyczaj, praktyka widzisz modlitwy wpisana w plan jego dnia i to jest to, nad czym dzisiaj się skupimy. Bo to, że mamy modlitwę w kręgach biblijnych raz w tygodniu, to to już nas nie dziwi. To jest normalność. Raz w tygodniu spotkanie biblijne w domach. I teraz rozciągamy to na inne dni, tak żeby każdego dnia Twoja dusza napełniła się świeżą manną. I dlatego też, widzisz, Słowo Boże nas zachęca, byśmy każdego dnia mieli plan swojej osobistej modlitwy. Nawet jeśli to będzie na początku 5 minut, moje pięć minut z Panem, potem 10 minut, potem może 15 minut, to jest 1% doby tylko. 15 minut, 1% doby oddane dla Pana, by przyjąć tą mannę każdego dnia, nową mannę przez modlitwę, przez Słowo Boże. Ktoś inny już ma zwyczaj, że o 15 koronkę, tak? Ktoś inny może anioł pański, ktoś inny różaniec odmawia po południu czy wieczorem i tworzysz sobie plan swojej modlitwy wpisanej w dzień pomiędzy Twoje zajęcia, pomiędzy Twoje obowiązki, od rana aż do wieczornej modlitwy przed snem. To jest to, by uświęcić dzień i napełniać się Bożym Słowem, Bożym Duchem, bo potrzebujemy tego według Słowa Jezusa, nic beze mnie uczynić nie możecie. I gdy nie zaczniemy się modlić, gdy nie będziemy się modlić regularnie każdego dnia, w różnych momentach również dnia, także stanie się to rytmem, zwyczajem, Systematycznie, tak jak robi się regularnie modlitwę w kręgu biblijnym raz w tygodniu, tak potem każdego dnia, chociażby na początku, twoje krótkie 5-10 minut, potem dodasz sobie coś po południu, potem też wieczorem i nagle ułożysz sobie plan modlitw w ciągu dnia, twoich modlitw. Twoich osobistych, w tenczas ten dzień stanie się inny, bo w Twoim sercu będzie więcej Jezusa. Amen. Amen. Amen. A więc prorok Daniel trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Tworzy się rytm, plan dnia uświęcony przez modlitwę. Tak. I każdy z nas, Powinien znaleźć, w, w zależności od tego, ile mamy dzieci, czy jestem w małżeństwie, czy jestem sama, czy pracuję zawodowo, czy nie pracuję, czy się zajmuję wnukami, tak? czy mam dużo pracy zawodowej, czy trochę mniej. Swój plan, twój. Ja ci nie podam recepty. Nie powiem ci, że o tej godzinie to, o tej to. Najważniejsze, by mieć teraz pragnienie, jak, jak człowiek, który chce się wynurzyć z wody, płynący długo pod wodą, o ma pragnienie zaczerpnąć powietrze, bo się dusi, tak my musimy mieć takie pragnienie Jezusa, pragnienie modlitwy, pragnienie napełniania się Bożym Duchem, bo bez tego się dusimy i umieramy. Dlatego papież Franciszek podał nam prosty przykład na to, na przykładzie akcji serca i mówi, serce ma skurcz i rozkurcz, wypycha i napełnia się. Tak samo i ty musisz pobierać nową łaskę Bożą przez dar modlitwy by twoje serce napełniało się Bożym Duchem, Bożą łaską Jezusem żywym, Jego Słowem, Jego łaskami, Jego darami wtedy ono się dzieje, to serce twoje napełniać tym to czynił Jezus, o czym pokazuje nam właśnie czytany dziś pierwszy rozdział Marka bo w pierwszym rozdziale Marka jak nigdzie indziej widzimy właśnie plan dnia Jezusa Jaki Jezus miał plan dnia? Co było w elementach dnia Jezusa? Od wersetu 21 widzimy jeden z dni Jezusa w kafarnau, tam gdzie był ten jego umiłowany dom Piotra i Andrzeja. Widzimy go najpierw od wersetu 21 w kafarnau w synagodze, czyli idzie do synagogi, jest modlitwa wspólna. To jest jeden element. Czyli Ty na przykład przychodzisz na Eucharystię, przyjmujesz Jezusa w Komunii Świętej, gdzie jest modlitwa wspólna, liturgiczna, gdzie jest żywy Jezus. Podobnie jak Jezus, który przychodzi do synagogi na modlitwę ze swoimi braćmi. W pewnym sensie taką synagogą też są co jakiś czas te nasze spotkania, gdy wspólnie się modlimy. Drugi element w planie Jezusa to dom. Jest Jezus w domu, w rodzinie, w zwykłym domu Szymona i Andrzeja od wersetu 29, czyli rodzina. Małżeństwo, dom, robią obiad, zmywają talerze, sprzątają. I on siedzi w tym domu, on jest, on przebywa. W kafarną widać, jak ten dom się poszerzał, rozwijał. Normalne sprawy domowe. Jest w tym domu. Przy okazji uzdrawia teściową, ale jest w domu, czyli czas dla rodziny. Był czas na kościół, na synagogę Czas dla rodziny Normalna rzecz I trzeci element Jezus idzie do pracy Czyli wieczorem Widzisz tutaj dalej Od 32 Jezus uzdrawia Jezus uwalnia, kładzie ręce Całe miasto się schodzi Jezus pracuje Twoja praca Może kolejność tych elementów Będzie w Twoim dniu inna ale Jezus jest w pracy, posługuje dla innych, niesie innym jakąś pomoc, Twoje życie społeczne, czy to w urzędzie, czy w sklepie, czy w banku, czy w tramwaju, czy jesteś kierowcą, prawda, czy krawcową. To jest Twoja praca i tam też niesiesz pomoc innym ludziom. I czwarty element od wersetu 35. W tym planie Dnia Jezusa nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus idzie na modlitwę. Tu jest na tej modlitwie sam, sam na sam, na miejsce pustynne i tam się modli. I gdy my mówimy dziś o modlitwie osobistej, wkomponowanej w plan dnia, to mamy na myśli właśnie taką modlitwę na miejscu pustynnym, sam na sam. Niektórzy to robią w domu. Niektórzy to robią w kościele przed mszą, po mszy. Czas jakiejś adoracji. W formie adoracji, w formie różańca, w formie czytania Pisma Świętego. Różne mogą być formy Twoich modlitw. Najważniejsze, żeby Twoje serce, Twoje serce, było tak sam na sam otwarte dla Jezusa, by Go słuchało, wielbiło, kochało, by się Nim napełniało, by, by był to czas też słuchania Pana, przylgnięcie sercem do serca. To jest ten czas pustyni, czas indywidualnej modlitwy, którą możesz wkomponować w różne momenty dnia. Niektórzy rano karmią się Słowem Bożym, biorą kolejny rozdział z jakiejś kolejnej Ewangelii, lub czytania, które są przewidziane na liturgię Słowa Zemszy Świętej. Potem. Koronka o 15.00, po południu wieczorem różaniec, wieczorem jakaś inna forma modlitwy. Ty zdecydujesz, ale najważniejsze, żeby twoje serce w każdej z tych form modlitwy było zjednoczone z Jezusem, bo nie skupiamy się na tym, co zewnętrzne, ale na sercu, O serce musi być z Panem. Blisko Niego. Jak gąbka, wtedy to Ty chłoniesz. Ty jak gąbka przyjmujesz. Ty się otwierasz. Jak puste naczynie, Panie, napełniaj mnie. Uwielbiam Cię. Błogosławię Cię. Przyjdź do mojego serca. To jest ten czas modlitwy osobistej, wkomponowanej w plan Dnia Amen. Amen. Amen. Ale ktoś zapyta, a co poza tymi momentami modlitwy? Jadę w autobusie, w tramwaju, w samochodzie, szum, gwar, na statku, pełno różnych zajęć, koledzy, to, tamto. Czy ja jestem poza Bogiem? Nie, bo widzisz, Jezus poza tymi momentami ścisłej modlitwy jest nieustannie z Tobą. Czyli Jezus wypełnia cały tak naprawdę dzień. I kiedy to się dzieje, gdy Twoje serce o Nim pamięta nieustannie, to również te wszystkie czynności Ty przeżywasz z Jezusem. Przeżywasz z Jezusem, bo co? Pamiętasz o Nim. Przyjmujesz pacjentów, robisz papiery jakieś na poczcie w banku, Księgowości. Jezu, Ty jesteś ze mną. Ty mnie widzisz, Ty mnie słyszysz, Ty mnie kochasz. Ja jestem w Twojej obecności. Pamiętam o Tobie. Błogosławię Cię, z miłością to robię. Czyli cały czas Jezus mnie widzi i słyszy. Jestem w obecności Jezusa. Cały dzień wypełnia się obecnością Jezusa. Nie odrywam swego serca od niego nawet wtedy, kiedy robię różne czynności domowe, zawodowe, na ulicy, idę z psem na spacer, czy z kikami. Cała codzienność wypełniona obecnością Jezusa, o której ty pamiętasz, o której ty nie zapominasz. Idziemy teraz do dziejów apostolskich, które nam mówią o tym. Rozdział 17. Okay. Werset 28. Tu właśnie widzisz, jak wspaniale święty Paweł przedstawił tą prawdę, by żyć chwilą obecną i by w obecności Jezusa żyć. Gdziekolwiek jestem w obecności Jezusa żyć, 1728. Dzieje apostolskie 17-28 pokazują nam właśnie tą prawdę. Żyć w obecności Jezusa, czyli ja jestem w Nim. I Paweł apostoł sformułował taki termin, który nazywa się Chrystosfera. Tak jak powietrze wypełnia nas z wszystkich stron w sposób niewidzialny, tak Ty jesteś w Jezusie. O Nim nie zapominasz, on Cię widzi, On Cię słyszy, Twoje serce jest przy Nim, bo jak mówi to słowo właśnie, w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mhm. Czyli Ty wsiadasz do tramwaju, do autobusu, do samochodu, jestem w Jezusie, wielbię Ci Jezu, kocham Ci Jezu, robię to, robię tamto, ro oglądam jakieś papiery w urzędzie, ale jestem w Jezusie, cokolwiek się dzieje w moim życiu, jestem w Jezusie, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, to jest to, przeżywać wszystko, w obecności Jezusa. Czyli nawet na chwilę Twoje serce nie zapomina i nie odrywa się. To bardzo nam pomaga wytrwać w różnych pokusach i próbach, które też przychodzą w ciągu dnia. Ale trwam w Jezusie. W ten czas cały ten dzień przeżywasz w obecności Jezusa. Jak mówi słowo, w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy. Poruszamy się i jesteśmy. Czyli jestem cały czas w Jezusie. On jest, On mnie otacza z wszystkich stron. Amen. Amen. Amen. A zatem niektórzy mi mówią, po co mi plan dnia. Ja nie robię nigdy planu dnia. Ja lubię chaos. U mnie każdy dzień jest inny. A ja będę Cię zachęcać za przykładem Jezusa z Ewangelii Marka, Rób sobie plan dnia. Rób plan dnia. Nawet napisz sobie, kiedy co spróbuję. Nie wyjdzie ci modlitwa bardzo rano. Wchodzisz do swojego miejsca pracy. Masz 10 minut. Możesz tam się pomodlić. Możesz pomodlić się w samochodzie. Niektórzy mówią, tylko tam jestem sama. Po prostu. Ty na, spróbuj najpierw szukać miejsca. Szukać czasu, zacząć robić swój plan, by się przyzwyczajać do modlitwy tej osobistej, którą wkomponujesz w plan każdego dnia. A potem dojdzie do tego modlitwa rodzinna, modlitwa nawet krótka, małżeńska, razem, małżeństwo razem. Możesz to wkomponować nawet pięć minut wieczorem z żoną, z mężem. Możesz podać sobie ręce razem, tak by się zjednoczyć z Panem. I ten plan dnia jest, uwaga, nam bardzo potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy leniwi. Jesteśmy grzeszni. I gdy my sami nie ustalimy sobie dyscypliny jakiejś dla naszej leniwej codzienności, nurt Rzeki różnych zajęć będzie Cię porywać to tu, to tam nurt rzeki różnych zajęć i Ty potem płyniesz z tym nurtem rzeki swojej codzienności i ona Cię prowadzi, prowadzi, prowadzi a my wtedy jak deska na wodzie płyniemy, płyniemy, płyniemy i zaraz jest wieczór i się nie pomodliłem dlatego też koryto rzeka ma, muszą być jakieś granice, dyscyplina w planie mojego dnia, by te różne zajęcia były pod moją kontrolą. I ja nad tym decyduję, ja panuję, by wkomponować w każdy twój dzień modlitwę osobistą w tym taki rytm boży, stabilny, przemyślany, a to pomaga, by Twoje serce było wierne Panu. Amen. Amen. Daj nam, Panie Jezu, łaskę wierności w modlitwie każdego dnia. Daj nam, Panie Jezu, tą łaskę wytrwałości, by modlitwa była w każdy dzień wpisana, by nie była dla nas nigdy ciężarem, niewolą, naciskiem, ale pragnieniem serca z miłości. Byśmy czekali, tęsknili, Myśleli o spotkaniach z Tobą, które dają nam życie wieczne. Ucz nas, Panie, tej wierności, wytrwałości, byśmy w wierze wytrwali i ją rozwijali na Twoją chwałę. Amen. Amen. Amen.